Może to nawet dobrze, że, że te zajęcia na skutek czynników losowych tak wypadły jedne po drugich, ponieważ e, też i wydarzenia, e, którymi się e, zajmowaliśmy tydzień temu i te, którymi będziemy się zajmować dzisiaj, e, są ze sobą bardzo mocno powiązane. Można by powiedzieć, że to mm, różne epizody jednego wydarzenia. Natomiast co stanowiło jego specyfice? Święty Paweł jest między środowiskiem żydowskim a rzymską administracją. I to jego poruszanie się na styku jest, jest wyróżnikiem tego, czym się, czym się zajmujemy. Gdyby się okazało, że dzisiejsza prezentacja będzie graficznie odrobinkę rozjechana, to proszę o cierpliwość. Ale jak na to, co ona przeszła, przenosiny z Urządzenia na urządzenie, z formatu w format, to ona chyba i tak jeszcze wykazuje dobrą wolę, że żyje. Więc, cytując poety wciąż niepamiętne, wyjaśnił. A, a e, liczę na Państwa dobrą wolę. E, jak. Pamiętamy z rozdziału 22, został nam jeden werset ten końcowy, który służy za pomost do wydarzeń będących treścią rozdziału 23. Aresztowanie Pawła zaczyna y, nabierać troszeczkę innego charakteru, bardziej y, zgodnego z y, jego statusem y, rzymskiego obywatela. O ile bowiem pamiętamy, że nałożono na niego kajdany, y, to y, w w dniu następnym, z którego relacja zajmie dzisiaj naszą uwagę. Paweł występuje, już powiedzielibyśmy, może nie tyle z wolnej stopy, ale przynajmniej bez tego żenującego atrybutu stanu niewolniczego. Bo musimy sobie uświadomić sytuację prawną związaną ze statusem obywatelskim. Obywatel rzymski i wolny człowiek to według prawa jedno. Ale wiemy, że prawo sobie, a życie sobie Rozrost imperium rzymskiego sprawił, że między grupą obywatelską mieszkającą na terenie imperium a populacją imperium istniała ogromna dysproporcja. Jeżeli weźmiemy sobie za model drugą rzecz pospolitą, znaczy, nie drugą, pierwszą, przepraszam, i uświadomimy sobie, że klasę obywatelską tworzył wyłącznie stan szlachecki. To znaczy, że obywatele w populacji zamieszkującej obszar państwa stanowili kilkanaście procent dla nas, mówię o Rzeczpospolitej Obojga Narodów i to była wyjątkowo duża reprezentacja obywatelska. To była właśnie specyfika polskiego ustroju, że zachowano uprawnienia obywatelskie dla tak szerokiej grupy. I tak jak patrzymy na mieszczan w I Rzeczpospolitej na przykład, tak musimy troszeczkę patrzeć na nieobywateli imperium, w Imperium Rzymskim, nieobywateli rzymskich, którzy mają pewien status majątkowy, a więc trudno ich traktować jak niewolników w sensie ścisłym, ale według prawa tego, co stanowi fundament wolności osobistej, nie posiadają, chyba że na terenie jakimś ograniczonym, na przykład własnego miasta, na podstawie statusu obywatelskiego w danym mieście, na przykład w Aleksandrii, albo jak w przypadku rodaków Pawła w Tarsie. Tars miał swoich obywateli. Ale to ich obywatelstwo liczyło się, póki byli pod ochroną prawną swojego miasta. Jeżeli wychodzili poza, poza te granice, nie mieli gwarancji prawnych własnego statusu. Czyli miasta, najczęściej nic złego mu się nie działo albo nie działo się nic bardzo poważnego. Natomiast mówimy o jego statusie prawnym. Więc, jeżeli się trzymam tego przykładu, obywatel e, Tarsu jedzie do Aleksandrii i tam jest nikim. Teoretycznie rzecz biorąc można by go pozbawić wolności osobistej w praktyce, tak. O, oczywiście tego typu przypadki nie, nie zachodziły na nagminnie. Chodzi tylko o to, e, jakie są gwarancje statusu prawnego e, danej osoby. W Imperium Rzymskim to była naprawdę... E, kilkuprocentowa grupa, biorąc pod uwagę wszystkim tym, którym nadawano status obywatelski za zasługi, za pieniądze, na podstawie zamieszkiwania w mieście, które cieszyło się jakimś specjalnym przywilejem. Sytuacji prawnych szczególnych było wiele, ale obywatelstwo rzymskie było dobrem deficytowym dosyć starannie reglamentowanym jeszcze w tych czasach. Trzeba poczekać 200 lat na to, żeby obywatelstwo rzymskie stało się dostępne wszystkim nie niewolnikom zamieszkującym na terenie państwa. Ale to jeszcze nie ten moment. Więc yy, Pawła w momencie, kiedy zakuto w kajdany, no to potraktowane jak niewolnika. Wolnego nie można było zatruć w kajdany, chyba że karnie został pozbawiony statusu obywatelskiego z powodu zbrodni, której się dopuścił. A więc sytuacja prawna Pawła następnego dnia jest już zdecydowanie inna niż była dnia poprzedniego. Tyle się zmieniło. A co jeszcze się zmieniło? E... Przypomnijmy sobie rozmowę, którą prowadzi, to jeszcze z poprzedniego spotkania, którą prowadzi Paweł z Trybunem na temat sposobów nabycia obywatelstwa. I kiedy Trybun mówi, że kupił za znaczną sumę pieniędzy, jakiego wniosku to nas prowadzi? Mógł być wyzwoleńcem. Czy to by było zaskakujące, że wyższy oficer jest? E, no bo jakby miał e, dziedziczny status obywatelski, to by go nie musiał kupować. Jak już te spodnie, które Pan ma na sobie, Pan raz kupił, to drugi raz Pan ich kupować nie musi. Już Pan je ma. Jak pan odziedziczy dom po rodzicach, to już go pan nie musi kupować, bo już go pan ma. Tak, tylko to nie znaczy, że pracował w kopalni, chodził w łachmanach, bo niewolnicy byli w bardzo różnej sytuacji. Na dworze cesarskim niewolnicy mogli osiągać wysokie urzędy, i ogromne wpływy polityczne. I trzeba się było z nimi liczyć. A dochodzili też i do znacznych majątków. Na przykład w administracji prasowała kupa niewolników nie byli obywatelami, ich wolność osobista była jakoś tam ograniczona. Oczywiście nie, nie takiego, nie tak jak wolność osobista niewolnika, który kozy pasł w jakiejś Villa Rustica gdzieś na, na prowincji. To, to inaczej wyglądało. Ale z prawnego punktu widzenia pan mógł zmienić mu przydział obowiązków. I i niewiele było tutaj do, do zmiany. Ciekawostką jest, że prokurator Felix, na którego jeszcze się dzisiaj natkniemy, ówcześnie urzędujący w Palestynie był wyzwoleńcy. To znaczy, żeby nabyć obywatelstwo rzymskie, to trzeba było przejść procedurę taką, jakby się nabywało status e, wolnego człowieka, statując pozycji niewolnika. No, po prostu, e, kiedy miasto zaczęło rządzić sporym kawałem świata, teoretycznie nie zmieniło swojego ustroju. Dalej pozostało miastem, państwem o ustroju republikańskim, w którym decyzje polityczne podejmowała wspólnota obywatelska. Tyle, że ta wspólnota obywatelska zarządzała już nie tylko kilkuset hektarami pola wkoło, ale setkami tysięcy czy milionami kilometrów kwadratowych. Teoretycznie od strony historii ustroju tak to wyglądało. Widzimy tutaj monety, monetę, jej awers i rewers, bite, bitą za urzędowania prokuratora Feliksa. Legenda na awersie odnosi się do jednego z synów Klaudiusza, a legenda na rewersie do drugiego z synów Klaudiusza. Dlaczego? W ten sposób Felix, wyzwoleniec Klaudiusza, spłaca swój dług wdzięczności wobec rodziny, która go e, przyjęła, ponieważ adopcja była najczęściej stosowaną figurą prawną. Tylko, że była taka adopcja za pieniądze. Nie adopcja, bo biedna sierota, tylko <grytko> dlatego, że się opłaca. E, i, I zobaczmy, to nie był człowiek, którego wrzucono na margines społeczny, bo kto był jego pierwszą żoną? Druzylla, wywodząca swój ród po e, prababce od Ptolemeuszy egipskich. A więc taka spadkobierczyni barbarzyńskiego rodu, królewskiego, była stosowną żoną dla byłego, dla wyzwoleńca cesarskiego, który robił błyskotliwą karierę administracyjną. Mowa przed Sanhedrynem, którą się teraz będziemy zajmować, tak nie do końca obejm obejmuje te dziewięć wersetów, jak to jest tutaj zasygnalizowane, bo to jest właściwie mowa, która nie została wygłoszona. Przypominamy sobie mowę z poprzedniego rozdziału, którą Paweł wygłasza. Pamiętamy, że jej e, kompozycja, e, dobór środków e, e, perswazyjnych e, znamionują kogoś o bardzo przytomnym umyśle i dużych umiejętnościach retorskich. a im, Mimo to nie dali, mu, nie dali mu skończyć. Natomiast tutaj mamy do czynienia z mową, która właściwie nie została wygłoszona, nie dali mu zacząć. Dlatego jak tylko Paweł zagaił swoje wystąpienie, zapowiedział, w którą stronę chce poprowadzić to, co ma do powiedzenia tym, z którymi się konfrontuje w tej mowie, to się wywiązuje dialog, jak zobaczymy, dosyć nerwowy, który go kompletnie od tego jego planu pierwotnego odrywa. Potem pojawia się plan B, On już działa trochę lepiej, ale prowadzi do zerwania zgromadzenia, a więc w efekcie Paweł też nie może kontynuować swojego wystąpienia. A więc tym razem osiąga jako mówca jeszcze mniej niż poprzedniego dnia. No a teraz pora na e, szczegóły. W związku z tym jeszcze musielibyśmy na chwilę wrócić do wersetu dwadzieścia dwa trzydzieści. Chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Trybuna nie chce rozstrzygać kwestii religijnych. On jest od pilnowania porządku. I to, że rozstrzygnięcie sporu o charakterze religijnym powierza samorządowi żydowskiemu w Jerozolimie, zarządowi świątyni jerozolimskiej, bo Taką rolę przede wszystkim pełnił Sanhedryn. Nie był typową radą miejską, typową bulę, która e, była jedną z instytucji typowych dla e, polis. Sanhedryn e, miał Zdecydowanie y, religijny charakter. W tym sensie, że głównym zakresem jego y, decyzji była świątynia i sprawy związane z religią. Natomiast ze względu na to, że religia regulowała wiele spraw życia codziennego, ponieważ tora miała wiele implikacji praktycznych, no to w praktyce e, Sanhedrin miał do podjęcia także wiele decyzji, e, które my dzisiaj byśmy umieścili po stronie prawa cywilnego. I w tych kwestiach Administracja rzymska respektowała decyzję e, Sanhedrynu. Natomiast nie dotyczyło to prawa karnego w zakresie kary głównej, kary śmierci. Dlatego Sanhedryn ma do przeprowadzenia raczej śledztwo niż Proces. A więc to, co Paweł ma do zrobienia w tym momencie, określilibyśmy językiem prawnym naszym, jako złożenie zeznania w śledztwie. I na czym te zeznania Paweł chce oprzeć na swojej deklaracji dobrej woli. Służył Panu Bogu aż do tego momentu, a więc także jako chrześcijański misjonarz ze spokojnym sumieniem, do, żadnej, do żadnego przestępstwa o charakterze religijnym się nie poczuwa. Jeżeli sobie przypomnimy, charakter tego wystąpienia Pawła dzień wcześniej, jak on przedstawia swoją działalność, przejście od prześladowania chrześcijan do udziału w ich wspólnocie i swoje zaangażowanie na rzecz ewangelizowania nieżydów, to pamiętamy, że Paweł podkreśla te elementy ciągłości. On po prostu ewoluuje ku coraz lepszym formom judaizmu. Droga chrześcijańska, głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu wszystkim ludziom, wszędzie, gdzie się uda dotrzeć, to są elementy, religijnego życia Pawła, który dalej czuje się bratem i synem tych, do których przemawia. Pamiętacie, mężowie izraelscy, bracia i ojcowie. Dalej należy do tej rodziny i chce wyjść w czasie tego przesłuchania, dzień po, zleconego przez Trybuna, chcę wyjść od, dokładnie od tego samego punktu. Nic godnego potępienia ani kary nie uczyniłem. Sumienie mam spokojne. Pamiętacie państwo jedną z myśli e, nieuczesanych e, Leca? Sumienie miał spokojne, nieużywane. Nie, sumienie miał czyste, nieużywane. E, Paweł nie, nie pokazuje siebie jako kogoś, kto sumienia nie używał. Wręcz przeciwnie. Swoją apologię, którą wygłosił dzień wcześniej, opierał na tym, że ciągle pozostaje w konfrontacji z Bożym głosem, który go prowadzi do kolejnych etapów. To Boży głos pod Damaszkiem kazał mu dołączyć do chrześcijan. To Boży głos w Jerozolimie kazał mu iść do pogan a, a że ten Boży głos przemawiał przez Jezusa to już jest nieja historia nie wiem jakiej argumentacji Paweł by użył ponieważ o tym, że to nie są gościnne występy, ale przesłuchanie przekonuje się bardzo szybko. Nakaz e, użycia przemocy wobec Pawła, Jest tylko akt brutalności. To jest przypomnienie, jaki tutaj jest podział ról. I tutaj Paweł się już nie broni, odwołując się do swojego statusu obywatelskiego. To działało wobec rzymskiej administracji, bo nie wolno e, poddać e, karze cielesnej bez wyroku obywatela rzymskiego. A tutaj nie występuje jako obywatel rzymski, tylko jako wyznawca judaizmu, poddany władzy jurysdykcyjnej zwierzchników wspólnoty religijnej. Dlatego odpowiedź Pawła na e, bęcki, które dostał z polecenia arcykapłana jest zupełnie inna niż jego reakcja na groźbę chłosty, którą usłyszał od Trybuna Rzymskiego. Powiedziałem na początku, że widzimy Pawła tylko bez takich, bez takich, proszę. Proszę Państwa, Trochę mnie zaniepokoiło to, co to, to, ta kupa złomu zrobiła, bo ja już dzisiaj w czasie zajęć przeżyłem podobną historię, tylko że nie stanął na nogi, tylko tak zostało z niebieskim ekranem. I musiałem rzeźbić opowiadając, co by studenci zobaczyli na zdjęciach, gdyby je widzieli. Trochę trudno mówić o stanowisku archeologicznym, jak się nie, może, nie da pokazać zdjęć. No, ale dobra. Cieszmy się tym, co mamy. Aha, e, mamy kawałek o arcykapłanie Ananiaszu II, czyli przeskoczyło slajd do przodu. E, a nawet... Tak. Więc y, mówiłem o, y, na początku o tym, że Paweł się porusza w tym rozbudowanym jerozolimskim epizodzie między dwoma światami. Administracją żydowską i y, y, administracją rzymską i żydowską wspólnotą religijną. I tutaj właśnie widzimy praktyczne konsekwencje tego poruszania się między dwoma światami. I on ma wyczucie, kiedy występuje, z jakim statusem. Proszę Państwa, odpowiedź Pawła, której punktem odniesienia jest tora, a nie status obywatelski. Chęć wykazania, że przewodniczący składu sędziowskiego postępuje wbrew prawu, wbrew torze, to wyraźnie wskazuje na to, że Paweł zdaje sobie sprawę z tego, kto go przesłuchuje. Tłumaczenie. Nie wiedziałem, że to arcykapłan Trudno potraktować inaczej niż jako kruczek prawny. Nie oddamy panu pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. Nie wiedziałem, że to arcykapłan, udowodnicie mi, że, że było inaczej, tak? A więc Paweł się broni. Całkiem świadomie. To nie jest naiwny chłopczyk, który po prostu chce opowiedzieć, że chciał dobrze. Chce jakoś powstrzymać akty przemocy wobec siebie, no ale chce się też jakoś wykręcić od odpowiedzialności za czyn karalny, jakim było znieważenie starszego ludu, jakim jest arcykapłan. Stosuje więc środki takie no, dosyć urozmaicone, co pokazuje, że wie, o jak wysoką stawkę toczy się w tej chwili gra. Paweł wie, że to nie są przelewki, że wynik tego przesłuchania może zaważyć na jego dalszym losie. Bo to, że trybun... Oddał sprawę do rozpoznania e, Sanhedrynowi. To znaczy, że głos Sanhedrynu będzie decydujący o tym, co Trybun z nim zrobi. Jeżeli będzie opinia Sanhedrynu niekorzystna dla Pawła, to może to mieć daleko idące konsekwencje. Dlatego wybiegając już trochę do przodu, na co Paweł będzie grał? Ano będzie grał na to, żeby nie było żadnej opinii. Żeby nie dopuścić do tego, że Sanhedryn wyda jednoznaczne stanowisko. I żebyśmy zrozumieli e, następny manewr Pawła, ten plan B, który on uruchamia w wersecie szóstym, to musimy sobie zdać sprawę z tego. Proszę pana, dowcip jest stary, pochodzi z czasów, kiedy jeszcze poprawność polityczna nikomu się nie śniła. W tramwaju pewien pan do podróżującej z, nie, z nim kobiety zwraca się dosyć głośno, także inni słyszą, co chwilę w flanelciu. Ktoś z tego co mówi, jak pan pięknie mówi do żony. Frenelciu, przyznam się, że takiego sposobu zwracania się do małżonki jeszcze nie słyszałem. Na co zagadnięte, a to tak przy ludzi. W domu to normalnie szpato. Więc ta ściana pobielana, to może nie brzmi jakoś dosadnie, ale jest ekwiwalentem oskarżenia o daleko posuniętą hipokryzję. Mhm. Funkcjonuje to na, na zasadzie wyrażenia idiomatycznego. Ktoś, panie, przy, przytoczyły właśnie yy, wyrażenie, które, y, którego Jezus używa w stosunku do ludzi, których wprost oskarża o hipokryzję. To, że dla nas to może nie brzmi źle, ale naprawdę nie chodzi o to, że on pudru Tylko, że y, próbował przykryć to, kim naprawdę jest, jakąś tam warstwą y, nieźle się prezentującą. Poza tym nie chodzi też o samo tylko określenie, arcykapłana, ale przede wszystkim o zapowiedź tego, co się z nim stanie. Wyrażenie przypuszczenia, że spotka go kara Boża. I jeżeli mówimy o złorzeczeniu, a przecież to jest istotą zarzutu wobec Pawła, że złożeczył arcykapłanowi. Arcykapłanowi złożeczysz? Mówi, nie, bo powiedziane, że z mu nie będziesz złorzeczył. I Paweł nie mówi, że to, co powiedział, to nie było złorzeczenie. Tylko, że ten, do, do którego mówił, to mu nawet do głowy nie przyszło, że to był przełożony. On wiedział, co powiedział. I yy, chodzi głównie o to złorzeczenie wypowiedziane przez Pawła. Z tego można by było zrobić zarzut karny. Więc on musi się z tego wykręcić. Poświęćmy troszkę uwagi arcykapłanowi Ananiaszowi. Chodzi o Ananiasza II, który swój urząd wykonywał w latach 47-59. Z urzędu został usunięty. Dlaczego? Awanturny był. E, można o nim powiedzieć różne rzeczy. Z wyjątkiem tego, że był człowiekiem kompromisu i doprowadził do kryzysu w relacjach e, między Galilejczykami związanymi z kultem w świątyni jerozolimskiej, a Samarytanami, którzy jak wiemy od tego kultu się odżegnywali. Rozróbę zrobił taką, że tłumaczyć się pojechał do Rzymu. Ale z tego się jeszcze wywinął. Natomiast jego postawa arogancka, nie uznająca żadnych kompromisów, doprowadziła do tego, że dla zachowania porządku zdecydowano się raczej zmarginalizować go. Pożył sobie jeszcze po tym usunięciu z urzędu sześć lat z kawałkiem. Natomiast y, musiał być postacią znaczącą, musiał się cieszyć mirem wśród e, arystokratycznych e, kręgów Jerozolimy, skoro e, przedstawiciele ruchu e, zelockiego, ludzie wywodzący się raczej z dołów społecznych i radykalnie nastawieni, uważają, że trzeba się go koniecznie pozbyć, żeby złamać kręgosłup te, temu środowisku arystokratycznemu, żeby przejąć rządy nad Jerozolimą, wprowadzić własną administrację. U urzędującemu arcykapłanowi nic się nie dzieje, a jego szukają, dopadają, likwidują. I jego najbliższe otoczenie rodzinne. Ci rozbójnicy... o których mowa to nie są pospolici, rabusie, bandyci, którzy chcieli im sakiewki ukraść. Józef Flawiusz miał dobry zwyczaj tytułować zelotów, sykariuszy per rozbójnicy, bo sam raczej związany był właśnie z tym arystokratycznym środowiskiem mocno mocno zachowawczym, politycznie umiarkowanym i nie znosił radykałów tych, powiedzielibyśmy z lewicy, na poziomie alergii, na poziomie fizjologicznym. Ich nie cierpiał, dlatego nie omieszkał nadmienić, że śmierć Ananiasza otwiera rządy, otwiera drogę do rządów dla Manassesa, przywódcy zelotów, którego rządy nazywa tyrańskimi. I teraz mamy ten plan B który uruchamia Paweł. To jest dzie... werset z dzieł 23.6. Paweł postanawia zagrać na skłócenie gremium, którego przesłuchuje, żeby bardziej zajęli się sobą niż nim. rozgrywa y, animozje, które dzielą saduceuszów i faryzeuszów. Jeżeli mówimy o Ananiaszu i jemu podobnych, to mówimy o środowisku fary, y, saducejskim. Ci przedstawiciele arystokracji kapłańskiej nastawieni byli na zachowanie status quo w sensie politycznym, ekonomicznym i religijnym. Nie był to jakiś konserwatyzm wypływający z przywiązania do wartości. Raczej była to chęć zachowania sytuacji, która dla tej grupy była sytuacją wielce korzystną. Zachowawczość tej grupy w polityce procentowała tym, że Rzymianie w nich chcieli widzieć głównych partnerów. Dlaczego? Bo z Saduceuszami dobrze się rozmawiało, łatwo się osiągało kompromisy drastyczni w karku byli. Mieli dużo do stracenia w sensie ekonomicznym, więc łatwiej było ustępstwa w polityce. Natomiast jeśli chodzi o zachowawczość religijną, to sprowadzała się ona do tego, żeby nie rozciągać religijnego poza konieczne minimum. Dosłowna interpretacja norm prawnych prowadziła do tego, że znakomita część tych norm w czasach, o które nam chodzi, na początku drugiej połowy I wieku po Chrystusie, to były już normy kompletnie anachroniczne. Różnice między faryzejską a saducejską interpretacją e, Tory to jakoś mi się dobrze ilustruje takim przykładem wziętym z reguły świętego Franciszka, z reguły franciszkańskiej. Święty Franciszek zabronił braciom podróżowania konno. Dlaczego? Koń był drogi w momencie zakupu i drogi w utrzymaniu. Żeby mieć konia, to trzeba było mieć środki na konia. Nie wiem, czyście się Państwo spotkali z takim powiedzeniem, że kogoś koń zjadł. Tam się czasem mówiło, że koń go zjadł albo że konie go zjadły. Dlaczego? No bo hodowla koni była bardzo e, kosztochłonna i jak ktoś dał się ponieść miłości do koni, to się często okazywało, że całe zasoby materialne lokował w końskich żłobach. Bo koń byle czego nie zje, musi mieć odpowiednie warunki, musi być odpowiednio obsłużony. To nie jest osioł czy nawet mu? Więc saducejska interpretacja takiego zapisu sprzed kilkuset lat, osiemset, prawie że, jaka by była? No, na koniu nie wolno a o Lamborghini święty Franciszek nic nie pisał. No i nie pisał, tak? A faryzejska interpretacja byłaby taka. Skoro na koń nie wolno, bo koń to drogi środek lokomocji, to według rozumowania a fortiori tym bardziej Lamborghini, bo droższy od konia. I na tym polegała ta zachowawczość yy, w interpretacji prawa. Jeżeli jakaś norma straciła swój pierwotny kontekst, to zostaje w tym obumarłym kontekście, a więc sama też obumiera. Co zostało z po kilkuset latach? od zredagowania pięciu księgów. Niewiele. I tego się trzymamy. Głównie w użyciu zostały przepisy odnoszące się do kultu świątynnego, a sama reszta to życie reguluje, co, co można, co nie można, co, co jest dobre, a co złe. Natomiast faryzeusze, e, a i na czym to się opierało, ta interpretacja faryzejska? Bóg przemówił przez Mojżesza. Powiedział, co miał do powiedzenia, a my mamy to zachowywać. To, co powiedział, a nie dopisywać do tego jakieś tam y, swoje interpretacje. To jest saducejskie podejście do objawienia. Objawienie miało charakter historyczny, nastąpiło raz i starczy. Natomiast faryzeusze podchodzili do objawienia inaczej. Bóg pozostaje w dialogu ze swoim ludem, przemawia do niego ciągle przez swoich posłańców. Przez aniołów, przez proroków, przez tych, którym dany został Duch Mądrości Bożej i to objawienie trwa. I dzięki temu, chociaż mamy tekst napisany przed stuleciami, to możemy, odwołując się z jednej strony do tego tekstu, danego przez Boga, a z drugiej strony do tego żywego objawienia, które trwa, możemy opisywać przy pomocy prawa nowe przestrzenie życia, które się otwierają. Znaczy zainteresowani to byli jedni i drudzy, ale saduceusze dlatego, że im psuł interesy w świątyni i dlatego go chcieli skompromitować, a faryzeusze dlatego, że się nie zgadzali z tymi interpretacjami prawa, które on dawał, bo zbyt, powiedzielibyśmy, yy, yy, yy, yy, yy, laksystyczne, tak? bo za dużo w tym prawie się mieściło, to już faryzeusze by tak daleko, tak daleko nie szli. Natomiast jeśli chodzi o różnice teologiczne między tymi dwoma dużymi graczami, E, jeszcze jedna e, dochodzi do głosu i do tej się Paweł odwołuje, ale ona ma ten sam korze. Jak pamiętacie Państwo, jest jedna scena, w której Jezus polemizuje z Saduceuszami. I na, na co go próbują wziąć? Próbują go wkręcić w dyskusję o zmartwychwstaniu i pokazać, że to zmartwychwstanie to jest bójda na resorach. Sobie jakieś pobożne głąby wymyśliły, natomiast za bardzo kupy się to nie trzyma. Prosta logika nakazuje powiedzieć, że to jest nie do przyjęcia. A odpowiedź Jezusa jest jaka? Odwołuje się do pięcioksięgu. Udowadnia, że w pięcioksięgu można znaleźć dowód na zmartwychwstanie. Nie odwołuje się do proroków, co byłoby dużo łatwiejsze. Dlaczego? Bo Saduceusze uznają, że po objawieniu Tory żadnego innego objawienia nie było, więc prorocy to może i pobożni byli, ale to, co po nich zostało, nie ma nic wspólnego z Bożym objawieniem. Więc jeżeli się dyskutuje z Saduceuszem, to trzeba dyskutować na płaszczyźnie pięcioksięgu. I Jezus z pięcioksięgu wyprowadza argument nie wprost, ale pośredni, cytując to, jak Bóg się określa. I. To jest jedna przesłanka. Bóg Izaka, Abrahama, Izaka, Jakuba. Po drugie, Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko żywych. To znaczy, że Abraham, Izaak i Jakub żyją, a przeca umarli, a jak umarli i żyją, znaczy jest zmartwychwstanie. I Bóg w pięcioksięgu to objawia. Paweł nie chce nawrócić Saduceuszy na e, wiarę w zmartwychwstanie. Nie udowadnia im, że zmartwychwstanie jest możliwe. Nie to jest jego celem. Jego celem jest pokłócenie jednych z drugimi. Więc wybiera taką metodę. Utożsamić się z jednymi, niech go bronią jako swojego i napuścić tych, do których się przylepi, na tę drugą grupę. Proszę Państwa, i działa. Deklaracja jestem faryzeuszem i synem faryzeuszów bracia i ojcowie tak? z przemówienia z poprzedniego dnia już się nie, nie utożsamia ze wszystkimi wyznawcami judaizmu jest bratem faryzeuszów i synem faryzeuszów już z tamtymi nie, nie, nie, nie, ma, nie chce mieć nic wspólnego ale taka deklaracja Pawła, y, że jest faryzeuszem, y, no, jest do znalezienia w jego własnych pismach. W trzecim rozdziale listu do Filipian Paweł pisze o sobie w stosunku do prawa faryzeusza. I nie odnosi tego wyłącznie do swojej sytuacji sprzed podróży do Damaszku. On aktualnie już pod koniec życia e, wszystko wskazuje na to, że list do Filipian jest jednym z ostatnich jego pism. Mówi o sobie, że w stosunku do prawa jest faryzeuszem. Ale dziwicie mu się? Jak miał odczytywać prawo? Nie? Więc to nie jest deklaracja e, cyniczna. Nie przypisuje sobie tożsamości, e, która byłaby dla niego kompletnie niemożliwa. Nie? On ma jakiś tam wewnętrzny tytuł, żeby powiedzieć o sobie jestem faryzeuszem. No i tutaj widzimy, że zadziałało dokładnie według planu. Jak go faryzeusze bronią? A może anioł do niego mówił? A może miał objawienie? Proszę Państwa, zauważcie, że takie stwierdzenie jednej z części Sanhedrynu stawia w zupełnie nowym świetle to, co Paweł powiedział dzień wcześniej. Bo jak powiedział, że Jezus mu się objawił w świątyni jerozolimskiej i kazał mu iść do pogan i zapraszać ich do wspólnoty ludu Bożego, to wszyscy zgodnie rzucili się na Pawła. A jeżeli dzisiaj faryzeusze mówią, a może no rzeczywiście anioł, i ten Jezus to był Angelos posłaniec pański, Więc ten mechanizm utożsamiania się też powoduje, że dla faryzeuszów postawa Pawła staje się no, o wiele bardziej zrozumiała niż była dzień wcześniej. Natomiast wątpliwe jest, czy Paweł już stawia sobie jakiekolwiek inne cele oprócz tego, żeby nie dopuścić do wydania formalnej decyzji w swojej sprawie przez Sanhedryn. więc z całej mowy, którą Paweł chciał wygłosić, wygłosił pierwsze zdanie. Reszta to były pyskówki. Ale skuteczne. Zapowiedź, że kresem podróży Pawła będzie Rzym, to już krąży w dziejach apostolskich od momentu, kiedy Paweł wyruszał z Miletu. Jeszcze zanim przybył do y, Jerozolimy, to już w jego planowanym y, rozkładzie jazdy Rzym był stacją końcową. Wybieg zastosowany przez Pawła prowadzi do tego, że zamiast oczekiwać na sentencję Sanhedrynu, na której mógłby oprzeć swoje dalsze działania, trybun rozpędza kłócących się. E, Żydowskich dostojników, ale kosztem usunięcia tego niepokoju, tego sporu jest to, że ze sprawą Pawła zostaje sam i sam będzie musiał podjąć jakieś decyzje, e, które będą e, przesądzały o losie Pawła. Zauważmy, że z dwojga złego Paweł woli, żeby o jego losie decydował urzędnik rzymski, a nie Sanhedryn. Obcy, okupant, a nie bracia i ojcowie. Wiemy, jak się wychodzi z rodziną. I tego właśnie Paweł się obawiał. W tej chwili twierdza Antonia staje się dla Pawła bardziej azylem niż więzieniem, a garnizon rzymski bardziej go chroni niż ogranicza jego wolność osobistą. Dzień był burzliwy, prawda? To nie był najspokojniejszy dzień w życiu Pawła, natomiast noc przynosi e, stamięcie na tym miejscu, gdzie jest e, Paweł samego pana, epistasis. Znamy słowo ekstaza, wywodzą, wywodzące się od greckiego ekstasis, wyjście poza siebie. Epistasis od ekstazis różni się przedrostkiem. To nie jest wyjście, stanięcie poza, tylko stanięcie na, tu. Pa, pan nie pojawia się we widzeniu Pawłowi. To nie jest sen, to nie jest wizja. nie staje przed Pawłem. Jest obecny. To nie jest jego wewnętrzne przeżycie. To jest jego doświadczenie obecności Pana. Od jakiegoś czasu na działalność Świętego Pawła patrzyliśmy już jako na działalność, czeka który ten okres e, takiego bezpośredniego prowadzenia przez Ducha Świętego, no, no ma za sobą. Duch Święty go popchnął do Europy, kazał mu jechać do Macedonii i tam się zaczęła wielka przygoda Pawła z działalnością wśród Macedończyków, wśród Greków i potem znowu powrót do Azji Mniejszy. A tutaj znowu zaczyna się taka faza, powiedzielibyśmy, mistyczna w życiu Pawła. Tyle, że to już nie jest prowadzenie przez Ducha Świętego, który przemawia jakoś tak no, wewnątrz. To już jest bycie w osobowej, bezpośredniej relacji z Jezusem. Jeżeli nie liczysz tej wizji w świątyni jerozolimskiej, o której Paweł mówi w 22. rozdziale, w tej mowie skierowanej, w tej apologii skierowanej do, do tych, którzy go przyprowadzili przed sąd Trybuna, to ostatnie, ostatni taki moment, że Paweł rozmawia z Jezusem, i pierwszy taki moment, że Paweł rozmawia z Jezusem, to był pod Damaszkiem. Można by powiedzieć, że kółko się zamyka. To kółko Pawłowych podróży misyjnych. Czwarta podróż Pawła, podróż do Rzymu, to już nie jest podróż misyjna. To jest droga krzyżowa. To już jest taka podróż, jaką potem odbędzie za 40 lat po Pawle, tak circa about 40 lat po Pawle, Ignacy, zwany Teoforem, który opływając Azję Mniejszą popłynie do Rzymu, gdzie ma być zębami dzikich zwierząt zmielony jako pszenica pańska. A więc y, ta wizja, w której y, Paweł zostaje umocniony, to już jest taka, taki początek końca. Początek tego ostatecznego świadectwa. Proszę państwa, pamiętacie, jak się nazywała miejscowość, w której Paweł przyszedł na świat. Czyli Tarsos po grecku. Ja nie mówię, że to ma jakieś głębsze znaczenie, ale jakaś gra słów jest. Paweł się powoływał na to swoje pochodzenie starsu. Staje przed nim Jezus i co mu mówi? Tarsej. Bądź odważny. Paweł się odwołuje do początku swojego życia i ta zachęta do, do bycia dzielnym, twardym, nieugiętym, jakby fonetycznie współbrzmi z tym. Autor dziejów apostolskich miał jakąś wyobraźnię taką fonetyczną i wątpię, żeby nie pomyślał przez chwilę o Tarsie w chwili, gdy dobrał akurat tego, ten czasownik do tej sceny, a nie jakikolwiek inny o podobnym znaczeniu, a przecież by mógł. To, co Paweł zrobił w Jerozolimie i co ma być yy, i co ma zrobić w Rzymie określone jest czasownikiem martyreo. To, to w Jerozolimie była martyria, a w Rzymie będzie martyria. Yy, mamy pewną łatwość, żeby martyria tłumaczyć jako męczeństwo. E, tutaj mamy do czynienia z tym pierwotnym e, znaczeniem świadectwo, ale to świadectwo złożone w formie radykalnej przez oddanie życia jest już no, na, na wyciągnięcie ręki. Więc można by powiedzieć, że ci, którzy przyciągnęli e, Pawła ze świątyni do Antoni, bo chcieli się go pozbyć, ponieśli porażkę. Chcieli dostarczyć Pawła rzymskiemu trybunowi, żeby ten wymierzył mu tę formę kary, która dla nich była niedostępna. Na pewno nie chodziło o mandat. Efekt był jaki? Tego ich działania? Że trybun, który miał być narzędziem do pozbycia się Pawła, stał się jego obrońcą. Gdyby ich działania okazały się nieskuteczne, pan licho, nie zawsze człowiekowi wyjdzie, ale że one się okazały przeciwskuteczne, że dały dokładnie odwrotny do zamierzonego wynik, no to już porażka na całej linii. Ale proszę Państwa, gwardia umiera, ale się nie poddaje. Walczą chłopaki, jeszcze nie odpuszczają. Skoro nie da się działać przy użyciu środków legalnych, to podejmują działania o charakterze konspiracyjnym. Tworzą sprzysiężenie, którego celem jest przeprowadzenie samosądu na Pawle. Takie e, postępowanie znamy z prac historycznych, z historiografii greckiej i hellenistycznej. W momencie na przykład, kiedy yy, władza zostaje w jakimś yy, mieście przejęta przez tyrana, obrońcy porządku prawnego zawiązują z i będą robili wszystko, co się da, żeby tyrana usunąć. Prawnie się nie da, bo według prawa byłaby to zbrodnia, więc trzeba działać poza prawem, żeby osiągnąć swój cel. Jak człowiek sobie wmówi, że ma rację, to świadomość, że narusza normy moralne i prawne, nie zawsze go powstrzyma, prawda? Natomiast zapewnienie, że sprawa zostanie pod sekretem, wymagało zobowiązania się wzajemnego przysięgą. I widzimy, że spisek zawiązany przeciwko Pawłowi jest spiskiem o bardzo szerokim zasięgu. Że ten jego negatywny fanklub jest liczniejszy niż w wielu przypadkach, kiedy chodziło o zmianę ustroju. Więc ten akt wrogości ma duży zasięg, a skąd się wywodzi? Zobaczmy, udali się do arcykapłanów i starszych i powiedzieli. Więc to nie y, góra tej społeczności, ale y, raczej doły reagują tą konspiracją przeciwko Pawłowi. Szukają tylko, no właśnie, Saduceusze to była grupa mało liczna, a bardzo wpływowa. To była oligarchia. Oligoi, czyli nieliczni. Oligarchoi, nieliczni, którzy zarządzają, którzy rządzą, którzy mają władzę. Natomiast nigdy nie był to ruch masowy i nie aspirował do masowości. klasyczna oligarchia. Natomiast sytuacja, która się wywiązała, wskazuje na to, że konspiracja przeciwko Pawłowi, spisek przeciwko Pawłowi powstał poza tym środowiskiem oligarchicznym, tyle że chce, chcą ci spiskowcy działać w porozumieniu. Oczywiście trzymanie wspólnego frontu jest warunkiem sukcesu wobec e, przeciwnika, który już raz sprawnie posłużył się takim narzędziem, jakim jest skłócenie ze sobą dwóch nielubiących się środowisk. Wyglądałoby to więc tak, jakby w środowisku faryzejskim faryzeuszów było dużo więcej. To był ruch może nie masowy, ale stosunkowo liczny. O charakterze bardziej ludowym. Więc nie wszyscy faryzeusze dali się wziąć na Pawłowi na lep i uwierzyli, że są jego braćmi niektórzy raczej Pawła za brata mieć nie chcieli. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to Ewangelie odwołują się głównie do tych dwóch grup. Pojawia się określenie Herodianie dosyć tajemnicze. Był pomysł, żeby owych Herodian interpretować jako przedstawicieli ruchu eseńskiego, ale to była tak wielopiętrowa konstrukcja intelektualna, że trochę się zapadła pod własnym ciężarem. Wywodzą to z tego, że Herod jakieś subsydia dawał w wspólnocie w Kumran, nie do końca udowodnione zresztą, więc oni się cieszyli jego specjalną opieką, kiedy trzęsienie ziemi zniszczyło Kumran, to część szukała czasowego schronienia, zanim odbudują własną osadę w nieruchomościach należących do Heroda. Takie tam no, więc to jest dosyć, dosyć tajemnicze środowisko i tylko przy okazji Szymona, określanego jako Zelotes można by powiedzieć, że wzmiankowane jest to środowisko już takie z dołów społecznych radykalne, bardziej na, nastawiane na cele polityczne niż religijne. Tak, natomiast jeśli chodzi o dzieje apostolskie, no to wyraźniej mówią już o sykaryjczykach, zelotach i o faryzeuszach i saduceuszach, nie, wspomina, nie wspominają już nic o wych Herodianach. E, natomiast my sobie zdajemy sprawę z tego, na podstawie e, studium innych niż nowotestamentalne Tekstów, że ta rzeczywistość religijno-społeczna judaizmu w czasach Jezusa i apostolskich była o wiele bardziej skomplikowana, że bardzo różne grupy formalne i nieformalne ruchy, czy po prostu pewne mody wchodziły w grę. Prądy czysto ideologiczne, niezwiązane nie, nie, nie z jakimiś formami ekspresji politycznej. Po prostu, jak każda liczna społeczność ludzka, także społeczność wyznawców judaizmu była bardzo złożona i między tymi różnymi orientacjami, ugrupowaniami, środowiskami. Relacje były dosyć złożone, nie zawsze pokojowe. Przede wszystkim nie mają urzędu nauczycielskiego i to jest, i to jest świetny, świetny pretekst do e, tworzenia się różnych e, odmian judaizmu. Zresztą, patrzmy, jak niejednorodny jest judaizm dzisiaj. Od bardzo mm, głęboko reformowanych środowisk, aż po skrajnie zachowawcze, fundamentalistyczne. A oprócz tego mamy etnicznych Żydów, którzy w żaden sposób do religii się nie odnoszą. A do tego jeszcze mamy Żydów z paszportu, którzy się czują obywatelami Federacji Rosyjskiej. No, tak można by było wymieniać, prawda? Ale wracamy do naszych baranów. E, następuje socjalistyczny podział pracy. My wykończymy tego patałacha, a wy załatwcie z trybunem. Po prostu chodzi o wygenerowanie sytuacji, w której Paweł znajdzie się w zasięgu sztyletu i po to jest potrzebne współdziałanie. Saduceusze oczywiście nie poważą się na akt terroryzmu, bo by to ich skompromitowało, natomiast mogą dać skuteczną e, pomoc tym członkom sprzysiężenia, a potem powiedzieć, no myśmy chcieli dobrze, a że tam ci go zaciukali, sorry, myśmy tu ręce mieli. Więc widzicie Państwo, że dosyć skomplikowaną grę prowadzą obydwie strony. Zobaczcie, kto się pojawia na scenie. Czy do tej pory mieliśmy jakąkolwiek informację o rodzinie Pawła? Więc pojawienie się na scenie jego siostrzeńca jest dosyć nieoczekiwane, ale nie jest dla narratora niczym dziwnym. Po prostu to my, czytelnicy, do tej pory nie dowiedzieliśmy się o rodzinie Pawła Niczego, bo tam to było potrzebne jak rybie rower. A teraz zaczyna być. Okazuje się, że przy Pawle nie ma jego chrześcijańskich braci. Jest sam jak kołek w płocie, że jeśli ktoś staje po jego stronie, to krewny, o którym nie wiemy, kim jest, jeśli chodzi o przynależność religijną, czy jest faryzeuszem, pobożnym, a nie takim niepewnym jak Paweł, no a wstawia się za krewniakiem, bo jak wuja zostawi w anclub? Trochę głupio. Czy jest chrześcijaninem, który broni y, swojego krewnego, ale jest jedynym ze społeczności chrześcijańskiej, który ma odwagę to uczynić? No pewnie, no. Można, można przyjąć yy, taką, ta, taki domysł w tym momencie. W każdym razie yy, to osamotnienie Pawła w, w momencie próby jest takie dosyć, dosyć znaczące. W mojej obronie nikt przy mnie nie stanął. Pamiętacie Państwo? Paweł tę pomoc swojego krewnego przyjmuje z niejaką wdzięcznością. Ten siostrzeniec staje się mediatorem między Pawłem a Trybunem i zauważmy, że jest jakoś wtajemniczony w istnienie i plany owej grupy spiskowej. Jeżeli założymy, że spiskowcy zobowiązali się do zachowania tajemnicy, i żaden nie miał za długiego ozora. I przedstawili swoje plany przedstawicielom tej wierchuszki. To można by się domyślać, że jeżeli ten siostrzeniec z coś wiedział o tym, co ma się stać, to wiedział dlatego, że w jakiś sposób uczestniczył w tej wymianie informacji między członkami z przysiężenia, a tą kierowniczą grupą przedstawicieli Sanhedrynu. Trybun już wie, że gra, która się wywiązała wobec tego dziwnego człowieka, z którym nie bardzo wie, jak sobie poradzić, no, znacznie przekracza jego, jego kompetencje. Dlatego odwoła się do przełożonego, który rezyduje w Cezarei Nadmorskiej. List Trybuna do prokuratora jest klasycznym przykładem listu rzymskiego z charakterystycznymi dla listu rzymskiego, a nie hellenistycznego, formami. Tyle, że ten rzymski list jest, jest napisany po grecku. E, byłoby absurdem prowadzenie dywagacji, czy trybun oddziału posiłkowego przecież, nie legionowego, do prokuratora, który raczej związany był, yy, chociażby przez to pierwsze małżeństwo, o którym żeśmy mówili, ze środowiskiem niekoniecznie łacińskojęzycznym, czy ten list był pisany po łacinie, czy po grecku. Mamy go tak, jak go mamy. Natomiast e, sposób pisania listu widzimy. Bardzo krótki, e, zwięzły preskrypt. Typowe, też zwięzłe pozdrowienie końcowe. Prosty schemat, szablonowe zwroty. Tak by wyglądał rzeczywiście list y, napisany y, przez przez Rzymianina. Jak to tak kolorowany, to tam za sytuacja? No tak, najpierw był radny w kolejnym nie wspominał. To był jawony. No tak. To swoją drogą. To swoją drogą. E, przecież sam na siebie do nosu nie napisze. Niech zrobią to uczynni koledzy. Tak więc trybun wybiera najinteligentniejsze w tej sytuacji rozwiązanie. Niech się martwią przełożeni. Za coś w końcu dostają te wyższe pobory, nie? I tak sprawa Pawła z lokalnej rzymskiej staje się sprawą na poziomie prowincjalnym. Swoją własną decyzją Trybun nie otworzyłby Pawłowi drogi do Rzymu. To musiał zrobić prefekt. Ale żeby sprawa Pawła trafiła do prefekta, to trybun sobie z nią musiał nie poradzić. I tak Paweł wyrusza w drogę do pięknie położonej Cezarei Nadmorskiej, gdzie urzęduje Feliks, idzie tą drogą, Jeruzalem, Antypatris, Cezarea, a więc ładny kawałek przebywa wzdłuż wybrzeża, napatrzył się jeszcze chłopak na plażę i zostaje osadzony w auletu tu Herodu, czyli w cezaryjskiej siedzibie Heroda Agrypy. No i ciąg dalszy przybód Pawła e, w marcu, tak? A, to lutym. To jeszcze skończymy. Dobrze, tak słucham. E, proszę pana, sam o sobie mówi, że jest faryzeuszem. I myślę, że. No właśnie, tak jak powiedziałem, e, e, gdybyśmy mieli tylko relację o tym, że on broniąc się desperacko powiedział, jestem faryzeuszem, to moglibyśmy powiedzieć, dobra, tonący brzydko się chwyta. Natomiast ten kawałek z listu do Filipian, ja go celowo dałem, nie, nie, nie dlatego, żeby wypełnić slajd, tylko żeby pokazać, że Paweł jednak tam tak sam siebie określa. I ja myślę, że mniejszy opór Miał Paweł, czy żadnego oporu nie miał, żeby powiedzieć o sobie według prawa faryzeusz, czy w stosunku do prawa faryzeusz, niż inni faryzeusze, żeby powiedzieć, on jest nasz. Raczej z tym mógłby być kłopot, przynajmniej dla tych czterdziestu, którzy poprzysięgli, że nie spoczną, dopóki go nie zaciukają. Tak, tak? Słucham pana? To chyba tak nie zepien. Znaczy, oni by. Nie, nie ma zmiany, No nie, w momencie, kiedy Paweł zostaje wyprowadzony pod eskortą z Jerozolimy, no to ich e, przysięga staje się bezprzedmiotowa. To no przecież nie byli na tyle głupi, e, żeby w postanowieniu trwać bez szansy, na jego realizację. Tak elastycznie tej sprawy. Znaczy dopóki, dopóki miała sens, tak? Natomiast nie mamy żadnych informacji w dziejach apostolskich, że przenieśli tę swoją konspirację do Cezarei, że próbowali rozpędzić się Kortę i mimo wszystko zrealizować swój zamiar. Więc no bo zostaje nam przyjąć, że odpuścili, tak? To cóż, spokojnego wieczoru. Cześć Boże, do zobaczenia.